Słuchacie Wikiradia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Wojciecha Orlińskiego pod tytułem Na tropach tkhultu, czyli Gdzie dzisiaj jest mniejsze zło. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopykamp zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry dziękuję za to, że wybraliście w tym momencie tą salę, a nie tą gorszą po drugiej stronie. Tytuł, tytuł mojego wystąpienia specjalnie wybrałem dosyć niejasnej, męcznej, kryptusnej tajemnicy, żeby właśnie nie przeciągnąć zainteresowanie. Ktulu, potwór wymyślony przez wielkiego pisarza H. Lovecrafta, jest symbolem ostatecznego, największego możliwego zła, jaki istnieje w świecie, w świecie Lovecrafta. Wśród ludzi obdarzonych pewnym specyficznym poczuciem humoru, takim jak ja, często pojawia się taka metafora polityczna, gdyż, jak wiadomo, sztuka polityki, a przede wszystkim właściwie każde wybory parlamentarne czy prezydenckie polegają na wybieraniu mniejszego zła, więc no, bliskie jest mi właśnie to hasło, że najchętniej zagłosowałbym na Ktulu, ale pozostaje mi mniejsze zło, bo większe nie, nie kandyduję. Chciałem swoje wystąpienie po, po, poświęcić właśnie dokładnie temu zagadnieniu, co? Dzisiaj w kwestii internetu i prawa autorskiego jestem większym, ostatecznym, największym możliwym złem, a więc w konsekwencji w takim razie co powinniśmy, co powinniśmy wybierać jako mniejsze zło. I czy to zadziała? Tak po prostu? Nie oczywiście Jezu, to, to, to, to, to tu jest pilota, pan patrzy na to, co ja naciskam. Z... Okay. No, nie jest to margieron. To... Więc. Metaforę największego zła zaczerpnąłem z książki, którą Państwu bardzo serdecznie polecam, profesora Tima Wu, pod tytułem The Master Switch, czyli, czyli główny wyłącznik. On z kolei użył, użył motto cytując Freda Friendly, który był wieloletnim szefem CBS News, który miał taką właśnie zgryźliwą, cyniczną uwagę, że kwestia wolności słowa to nie jest kwestia tego, co o tym mówi amerykańska konstytucja w swojej pierwszej poprawce, tylko tego, kto trzyma kontrolę na głównym wyłączniku. Ktoś tam gdzieś w tej chwili mógłby wyłączyć mi ten mikrofon i mógłby sobie wtedy dużo zrobić tam swoją konstytucją, która mi przyznaje tam prawa. Zawsze, właśnie nie zawsze. Czasami ktoś taki jest, kto trzymał na tym głównym wyłączniku, czasami go nie ma. To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja, że, że, że systemy jakby rozprowadzania informacji, niektóry w sposób wbudowany, z samej swojej natury, mają wbudowaną instytucję tego głównego wyłącznika, Niektóre nie. Jest na przykład taki przykład, który mi się wydaje yy, wyjątkowo zabawny. W roku 1936 brytyjska rada cenzorów filmowych British Board of Film, Film Censors, yy, która zmieniła niedawno nazwę, niedawno jestem starzybany, więc za, moich, za mojego życia w 1985 roku zmieniła nazwę na British Board of Film Classification. Więc ma to samo logo i ten sam adres, tylko trochę mniej teraz nazwę. Więc ta sama instytucja BBFC yy, zabroniła rozprowadzania filmu pod tytułem Miłość na Zasiłku który był na wtedy temat Bezrobocia, Romanse było oczywiście na ten temat, i on był ekranizacją bestsellerowej powieści, opartą z kolei o już adaptację sceniczną, którą przy wielkich sukcesach wystawiano w teatrach Manchesteru, Nowego Jorku i yy, Paryża, ale właśnie na, do ten film nie wszedł. Więc jest taki paradoks, jak to jest możliwe, że w jakimś kraju coś może być pokazane w teatrze, coś może być obecne w księgarni, ale nie może być w kinach. Strasznie prosta odpowiedź jest taka, że kinematografia, ta klasyczna kinematografia oparta o taśmę celuloidową miała tego master w postaci kogoś, kto kontrolował po pierwsze tą oryginalną kopię, którą się sporządza na zakończenie pracy filmowców w wyniku montażu, a potem przepisywanie tego na inne kopie. Z tym samym mieliśmy do czynienia w komunizmie, w którym teoretycznie film mógł przejść etap państwowej cenzury, a potem i tak ta taśma była zatrzymana i odkładana na półkę. Natomiast teatr, nawet w komunizmie, był zawsze niej, na taką stoją wolności. Dlatego właśnie na przykład aktorzy bojkotując telewizję reżimową, jednocześnie grali w teatrach, które też były reżimowe, ale po prostu kontrolowanie teatru było trudne, bo wymagało by, i robiono to u spektakletarnych, ale to zawsze gorzej działa. Wymagało posadzenia wszędzie, w każdej sali tego, co znalazł, od siebie Ponieważ teatr nie ma głównego wyłącznika. Teatr ma najwyżej setki wyłączników w postaci każdej sceny. Natomiast yy, kino ją ma. No i fascynujące pytanie: Kim jest internet? Czy on ma? O, nie, teraz skąd? Czy, czy, internet, czy internet ma ten własnik, czy nie ma? Teoretycznie internet w ogóle go nie powinien mieć ze względu na sam genialny wynalazek naszego rodaka. Zaraz podkreślamy, że był to wielki syn II Rzeczpospolitej. Paul Baran, znaczy przyszedł na Paweł Baran, inżynier, który dla RAND Corporation w ogóle wymyślił całą ideę komutacji pakietów, na której internet jest zbudowany. Jak wiadomo właśnie internet nie ma tej centrali telefonicznej, czyli nie ma tego master switch'a, który może ludzie odłączyć, tylko pakiety wędrują sobie pod nim z zasadą, którą, którą Polwaran nazwał zasadą gorącego kartofla, czyli że, że kiedy wysuwamy jakieś, jakąś informację, ona przybywa do węzła i ten węzeł tak jak gorące kartofle natychmiast chce komuś przekazać. Albo adresatowi, jak się da, a jak się nie da, to węzłowi, który jest gdzieś po drodze. Tak to działa właściwie do dzisiaj, z zasadą wymyśloną, no prawie już był. No, no może pół wieku to za, za dużo, ale 40 lat temu. Yy, I yy, Teoretycznie w się sieć nie ma tej centrali. Jak wiadomo, tego ma tę zaletę, że będzie odporne na wojnę. No i to jest mapa y, internetu y, tego, co nie było wtedy w Stanach w roku 1995, tuż y, przed jej sprywatyzowaniem. To znaczy właśnie wtedy Al Gore, który, o którym się mówi, że wynalazł internet, to znaczy on no y, powiedział, po tego starcia był uśmiewano, ale w pewnym sensie by znalazł internet, ponieważ to on był y, w zespole polityków, który odegrał kluczową rolę, na przekształcenie tego z akademicki, wtedy to należało do, do, do, do, do naukowców. W po Polsce wystawiono to na przetarg IBM myślał na to się yy, Wielu ludzi potem myślało, że zarobienie na internecie się naciło, ale wtedy zaczęła się właśnie komercjalizacja. W dzisiejszych czasach, czyli właśnie prawie 20 lat tej komercjalizacji. Internet to jest takie bardzo zgrabne określenie z książki, ja z kolei Digital Disconnect, którą też polecam, że, żeby spróbować sobie dzisiaj wybrać internet, żeby sobie wyobrazić kilka takich właśnie y, walecznych imperiów, które każdy z nich ma da się po kontynencie. Y, to jest Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft plus jeszcze tam właśnie mamy kartel y, telekomów, dostawców internetu i y, właśnie jeszcze są jakieś takie mikroskopijne, mikroskopijne y, ma małe imperia wielkości, na przykład Japonii, typu eBay-Paypal. Natomiast firmy, które straciły swoje imperia, właśnie są jak błąkające się po tym oceanie w poszukiwaniu wysypki dla siebie, tak jak to kiedyś spotkał Netscape'a, a teraz, zdaniem tej książki, grozi to, grozi to <coughs> Yahoo. Każdy z tych imperiów, jego najważniejszym celem jest to, że podbić wszystkie pozostałe imperia. Z tego wynika oczywiście stara się obronić swoje terytorium przed tym Yy, to jest jeden z powodów, dla których ja jestem właśnie tak yy, strasznie yy, sceptycznie nastawiony co do wielu pomysłów, reformy prawa autorskiego, czy coś takiego, ponieważ z tym spędziwym pesymistycznym pod, pod podejściem widzę to że to jest wszystko próba przesunięcia granic pomiędzy jednym z tych imperiów na drugie. Tam czasami miga logo jednej z korporacji, która ma oczywisty interes w tym, żeby prawo autorskie liberalizować, bo im bardziej liberalne, tym bardziej się jej imperium przesunie. Z kolei oczywiście mamy tutaj inne korporacje, które, które dokładnie w ten sam sposób próbują bronić swojej posiadłości. Ale właśnie zasadnicze jest to pytanie, czy, czy, czy, czy, czy, czy w ogóle powinno nas interesować to, które z tych hiperów wygra? To jest strasznie ciekawa w ogóle lektura, często do niej wracam, to jest Google Transparency Report czyli, czyli takie miejsce, w którym, w którym właśnie gigant wyszukiwarkowy zamieszcza zamieszcza informacji o tym, kto żąda, żeby co usunięto z wyniku wyszukiwania. I ten wykres pokazujący, jak często te zgłoszenia przychodzą, wydaje mi się szczególnie interesujący, ponieważ wydaje mi się, że widać na nim, że coś się zaczęło zmieniać w połowie roku 2012. Znaczy mieliśmy tak jakieś plateau, w którym te, te zgłoszenia się utrzymywały na poziomie kilkudziesięciu tysięcy tygodniowo i w ogóle to leci w kosmos i w tej chwili przeciętna taka kolejne plateau to jest 3,5 miliona tygodniowo, czyli prawie Prawie 100 razy więcej niż to było jeszcze nie tak dawno temu. Takich wykresów jakby jest więcej, znaczy wykresów pokazujących na to, że coś się wydarzyło mniej więcej w 2011-2012. I moim zdaniem to coś, co się wydarzyło, to właśnie jest pojawienie się w internecie głównego wyłącznika. Zwracanie się do Google z prośbą o to, żeby coś usunął z wyniku swojego wyszukiwania, na przykład w roku 2003, czy tam 2005, jeszcze 2008, nie miało sensu, bo wtedy była to jednak tylko jedna z wielu wyszukiwarek. Na przykład w tej chwili udział całego ruchu internetowego, który idzie przez Google w Stanach Zjednoczonych, to jest 25%. Niby nie jest to dużo, znaczy nie jest to jeszcze taka dominacja, ale jednak to jest przerażająco dużo, jeśli pomyśleć, że to jest jedna z milionów... Mil... No nie, może nie milion, wszystko Jedna Jedna ze strasznie dużo domy. Tak, tak, tak, tak, to powiedzmy, ostrożnie, nie wiem, nie wiem dokładnie ilu. Yy, jeszcze też 5 lat temu to ma jakieś 6%, czyli też dużo, ale nie aż tak. Po prostu nagle ta firma stała się... W ciągu tych paru lat, oczywiście głównie dzięki, dzięki popularności systemu Android, ale także dzięki temu, że bardzo wiele urządzeń, bardzo wiele gadżetów czy cyfrowych łączy się z Googlem w sposób, o którym użytkownik nawet niekoniecznie musi wiedzieć. Znaczy, niekoniecznie musi wiedzieć, że nie każdy wie, że YouTube to Google, który za jest najprostsze rzeczy. Więc nagle y, po prostu przybyło strasznie dużo gospodarstw domowych, w których telewizor y, łączy się z tą firmą. W związku z tym, y, Google może. Za, za dużo by powiedziane, że trzyma tego Master Switch'a, ale no właśnie, co on właściwie trzyma? To co będzie, jeżeli ktoś usunie wszystko z, z wyników wyszukiwania Google? Tutaj, akurat, mamy pracę na temat rynku niemieckiego, ale takich prac jest więcej, z nich zawsze wychodzą liczby, które się wahają, między 92 a 99%. To jest akurat, to, to, to już jest trochę nieaktualne, to jest z roku 2010. W każdym razie, jak widać, w, wśród większości rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Udział Google'a w wyszukiwaniu to jest na przykład 97% albo, albo coś koło tego. Globalna, nie zrobię slajdu, dla globalnych danych w tej chwili. Globalne dane w tej chwili to jest 71% dla całego świata. Dlatego o ile w 2005 roku usunięcie czegoś z wyników wyszukiwania nie było takie strasznie ważne, to w tej chwili, jeżeli coś usuniemy z wyników wyszukiwania Google'a, to zniknie, bo to znika bez śladu, to jest ten przestrzeń. Nawet nie zostanie papierowa książka, tak jak w czasach komunistycznej cenzury, to może zniknie bez śladu dla 71% ludzi na świecie yy, i w tym będą praktycznie no, praktycznie wszyscy Europejczycy z, ze znanym wyjątkiem Czechy, gdzie ciągle jeszcze broni się sezna, ale też tylko wśród ludzi w średnim wieku, bo młodzież już, już, już też jest tam całkowicie jakby przestawiona na Google. Czyli jeżeli coś usuniemy z Google, to będzie to niewidoczne dla wszystkich, z wyjątkiem yy, Chin, Rosji i yy, yy, yy, właśnie yy, starszych Czechów. Yy, oczywiście podobne, podobnym gigantem jest, jest yy, sieci społeczne, przy których znowu nie wiadomo jak liczyć, YouTube jest liczony jako social media, jako social, social network, więc też w, wpada, też Google ma tam swy, swój udział. Yy, w każdym razie ojej, czas mi się skończył. <śmiech> więc tak, moja zasadnicza teza jest taka, że moim zdaniem zasadnicze główne zło w dzisiejszych czasach to istnienie tego głównego wyłącznika. Znana część z Państwa yy, przyszła tutaj z intencją, żeby poszerzyć ten obszar w stronę tej firmy, a to moim nie jest droga do nikąd. To znaczy mnie to aż tak strasznie nie interesuje, która z tych firm na urządzie. Dlatego Wydaje mi się, że w ogóle tak naprawdę to nie jest pytanie, czy prawo autorskie jest, jest takie, takie owakie. ważne jest pytanie, kto trzyma łapę na tym, yy, na, tym, na, tym, na tym włączniku i może by go czymś strzelić tą łapę, żeby ją zabrał i żeby to uwolnić, to jest mój główny postulat. I nic na to nie wskazuje, moim zdaniem, żeby to miało nastąpić. Gdyż na koniec chciałem się, się troszeczkę podezło śliwać, wyzłosił z kolegą Lipzycą właśnie na Facebooku, który pisze: że tak robimy demonstrację przeciwko prizm właśnie coś tam będzie tak jak z akta i tak dalej. No i ile osób przyszło? Nie wiem ja też nie, ale. Ale, a kto, a, ale organizatorzy tej akcji pisali coś o kiepskiej frekwencji, więc na fejsie zadeklarowało, że przyjdzie 50 osób. No, jak widać, do, dopóki akta było niekorzystne dla sponsora imprezy, to było w stanie się, było się w stanie znaleźć te zasoby, ponieważ za tym stały korporacje, które było to wolne na rękę. Natomiast FRISM jest na rękę wszystkim tym korporacjom, bo one wszystkie doskonale, znaczy to jest doskonale kompatybilne z tym master switchem, więc, więc protesty przeciwko FRISM-owi on tak sobie.